Przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość. Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24. Co z negocjacjami na Bliskim Wschodzie? Trump znów grozi Iranowi, ale też sugeruje przesunięcie terminu ultimatum. Ma chronić rolników przed nowymi sąsiadami prezydencki projekt ustawy o ochronie funkcji produkcyjnej wsi. Poparcie USA dla władz w Budapeszcie J.D. Vance wspiera Viktora Orbana na ostatniej prostej przed wyborami. Minęła 19. Ewelina Kamińska. Zapraszam. Przeczne informacje w sprawie negocjacji przed upływem amerykańskiego ultimatum dla Iranu. Według Wall Street Journal irańskie władze zerwały bezpośrednią komunikację dyplomatyczną z USA. Irańskie media podają z kolei, że rozmowy trwają. Tymczasem prezydent Trump po raz kolejny sugeruje możliwość przesunięcia ostatecznego terminu osiągnięcia porozumienia. O szczegółach Tomasz Sajewicz. Rządowy dziennik Teheran Times poinformował we wpisie w mediach społecznościowych, że Iran jest wciąż otwarty na bezpośrednie rozmowy z USA. Amerykańskie media podawały, że dyplomatyczny kanał komunikacji został jednostronnie zamknięty przez Irańczyków. Tymczasem w rozmowie z dziennikarzem stacji Fox News prezydent Trump zasugerował, że termin ultimatum mógłby się zmienić, o ile rozmowy przyniosą coś konkretnego. Amerykański prezydent powtórzył jednak, że jeśli negocjacje nie przyniosą efektów, rozpocznie się niszczenie irańskiej infrastruktury krytycznej. Termin otwarcia Ciesiny Ormus mija w nocy z wtorku na środę. Donald Trump jeszcze dziś zapowiadał unicestwienie irańskiej cywilizacji w przypadku fiaska negocjacji. Zaniepokojenie słowami Trumpa wyraziła m.in. Francja. Sugerują one bowiem ataki na infrastrukturę cywilną, które mogą być uznane za zbrodnie wojenne. W odpowiedzi na najnowsze groźby Trumpa Iran zagroził zablokowaniem również cieśniny Bab al-Mandab łączącej Morze Arabskie z Morzem Czerwonym. Prezydent proponuje ustawę o ochronie funkcji produkcyjnej wsi. Przepisy miałyby chronić rolników przed skargami ze strony nowych sąsiadów. Projekt zakłada, że kupujący nieruchomości na wsi będą musieli notarialnie potwierdzić, że są świadomi prowadzenia w okolicy działalności rolniczej. Poseł PiS Krzysztof Cieciura, który zasiada w Prezydenckiej Radzie do Spraw Rolnictwa, tłumaczy, że rolnicy nie mogą być pozywani za to, że są rolnikami. Bardzo głośny przypadek zeszłego roku pana Szymona Kluki, który został pozwany przez swoich sąsiadów. Notabene sąsiadów, którym Szymon Kruka umożliwiał, pomagał się w budowie. Ci sąsiedzi później go pozwali i wygrali w sądzie tą sprawę o rzekome zakłócanie ich spokoju. Mamy niestety kolejne tego typu przykłady pozywania rolników. Minister rolnictwa Stefan Krajewski odpowiada, że rząd pracuje już nad identycznym projektem. Polskie rolnictwo, polska wieś potrzebuje prawdziwych ustaw, a nie ustawek. Zamiast kopiować nasze projekty, niech Pan przygotuje długopis do tego, by podpisać to, to znalazło się 30 marca w konsultacjach społecznych. Projekt rządowy, szeroko konsultowany z rolnikami. Prezydent skierował dziś też do premiera pismo, w którym żąda zaskarżenia umowy handlowej Unii z Mercosurem do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zdaniem Karola Nawrockiego rząd zapowiadał takie działania, ale dotychczas ich nie podjął. W TSUE jest już jednak podobny wniosek złożony przez Europarlament. Nowi sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, którzy złożyli ślubowanie wobec prezydenta. Nie stawili się jeszcze w Trybunale, poinformowała Polskie Radio, rzeczniczka tej instytucji. Prezes Trybunału Bogdan Święczkowski wysłał do dwojga sędziów w piątek pisma informujące o obowiązku stawienia się w pracy i rozpoczęcia pełnienia służby. Przypomnijmy, 13 marca Sejm wybrał sześcioro nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Do czworga z nich prezydent nie skierował jednak do tej pory zaproszenia do złożenia ślubowania. Koalicja rządząca ma przedstawić w najbliższych dniach plan B, by sędziowie mogli mogli rozpocząć pracę. Przenosimy się do Budapesztu. Niespełna godzinę trwało spotkanie premiera Viktora Orbana i amerykańskiego wiceprezydenta J.D. Vansa. Zastępca Donalda Trumpa przyznał, że chce pomóc jak tylko się da szefowi węgierskiego rządu w zbliżających się wyborach parlamentarnych. Oczywiście nie oczekuję, że węgierski naród posłucha wiceprezydenta USA. Nie jest to główny powód mojej obecności, ale chciałem wysłać sygnał wszystkim, a zwłaszcza biurokratom w Brukseli, którzy zrobili wszystko, aby powstrzymać naród węgierski, bo nie lubią przywódcy, który faktycznie staną w jego obronie i uważam, że ważne jest, aby to powiedzieć. J.D. Evans mówił też, że obecna kampania na Węgrzech to przykład wyjątkowej jego zdaniem ingerencji zagranicznej na proces wyborczy. O tej ingerencję oskarżył Brukselę, choć kilka dziennikarskich śledztw wykazało, że Rosjanie utworzyli specjalną grupę, by wspierać Orbana w reelekcji. Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się w najbliższą niedzielę, 12 kwietnia. Jabłonie, grusze i śliwy są bezpieczne, gorzej z truskawkami czy malinami. Synoptycy zapowiadają przymrozki, sadownicy starają się chronić uprawy. Ujemne temperatury mogą bowiem spowodować utratę nawet wszystkich zbiorów. Prezes Związku Sadowników RP Mirosław Maliszewski mówi, że można temu przeciwdziałać.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 Nocne przemrozki prognozowane są w zachodniej połowie Polski oraz na południowych krańcach miejscami przelotnie popada także śnieg z deszczem. Środa zapowiada się pochmurnie i deszczowo. Padać nie będzie jutro tylko na południowym zachodzie. Temperatura maksymalna wyniesie od 4 do 11 stopni. 6 minut po godzinie 19. Wieczór w Polskim Radiu 24. No nawiązując jeszcze do pogody, są takie miejsca w Polsce, gdzie spodziewany jest jeszcze śnieg i przymrozki, a za chwilę prawie 30 stopni. Pogoda w Polsce w kwietniu na pewno zaskoczy gwałtownym zwrotem, a prognozy pokazują, że po kilku chłodnych dniach nadejdzie fala niemal letniego ciepła. Pogoda zacznie się poprawiać od poniedziałku, 13 kwietnia. Więcej o tym piszemy na polskie radio24.pl. W programie Samozdrowie po 19.30 opowiemy o wpływie promieni UV na nasz wzrok. To w kontekście właśnie tych wielkich upałów na już teraz zapraszam Państwa na spacer uważności wśród przyrody. To spotkanie dla wszystkich, którzy chcą zwolnić, odetchnąć głębiej i na nowo nawiązać relacje z otaczającym światem. To okazja, żeby zanurzyć się w chwili obecnej i odkryć detale, które na co dzień umykają naszej uwadze. Jak doświadczyć przyrody w sposób bardziej intuicyjny i autentyczny? Proszę posłuchać.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 a szczególnie y, Polskiego Radia, doceniają niesubtelną wcale różnicę tego, w jakim stylu można na przykład wjechać na łąkę czy do lasu. To teraz znów byłem głosem takiego początkującego, jeśli ktoś się na drzewo boi wejść, no to można sobie, nie wiem, pod nim usiąść, no, można się do niego przytulić, można je nawet dotknąć dłońmi, no, czego nie robimy.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 te odwieczne cykle e, jakoś się zaburzają, coś tam zgrzyta, to wprowadza w nas właśnie niepokój, lęki. E, nie, nie, nie, nie, wiemy, nie wiemy skąd, po prostu czujemy, że coś jest nie tak, ale nie do końca potrafimy to nazwać. A to jest dlatego właśnie, że... O, no właśnie, <śmiech> strasz cywilizacja. Znów cywilizacja. E, dla, dlatego właśnie, że my wyewoluowaliśmy w jakiś cyklach,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 Minęła 19.30, Ewelina Kamińska, zapraszam. Niecałe 7 godzin pozostało do końca terminu amerykańskiego ultimatum dla Iranu. Donald Trump domaga się odblokowania cieśniny Ormus, w przeciwnym razie grozi unicestwieniem irańskiej cywilizacji. W kolejnych wypowiedziach amerykański prezydent nie wykluczał jednak przesunięcia terminu ultimatum, o ile rozmowy posuną się naprzód i przyniosą coś konkretnego. W sprawie negocjacji cały czas napływają sprzeczne informacje. Według Wall Street Journal... Władze w Teheranie zerwały bezpośrednią komunikację dyplomatyczną z USA. Irańskie media podają natomiast, że rozmowy trwają. Do października przedłużone zostało śledztwo w sprawie zabójstwa wolontariusza Damiana Sobola w strefie gazy. Polak zginął w kwietniu 2024 roku po tym jak w konwój humanitarny, którym się poruszał uderzyła izraelska rakieta. Postępowanie w tej sprawie miało się zakończyć pięć dni temu. Nadal oczekujemy jednak na realizację wniosków w ramach Międzynarodowej Pomocy Prawnej, powiedziała Bożana Harasz wołoszyn z Prokuratury Okręgowej w Przemyślu. Poszły wnioski do Stanów Zjednoczonych i do strony izraelskiej. Stany Zjednoczone zrealizowały nam częściowo te wnioski, nie jeszcze w całości, natomiast nie ma do dnia dzisiejszego żadnej odpowiedzi od strony Izraela.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 Rodzaju próba generalna przed kolejnym, pierwszym po 50 latach, załogowym lądowaniem człowieka na Księżycu, który być może już za dwa lata. Misja Artemis 2 zakończy się w nocy z piątku na sobotę. Astronauci mają wylądować na Pacyfiku. I ode mnie dziś to wszystko. Za pół godziny, punktualnie o 20, informacje do studia przyniesie Damian Szpyra. Spokojnej nocy i do usłyszenia. 33 minuty po godzinie 19. Wieczór w Polskim Radiu 24. I choć to ostrzeżenie wieczorem może brzmić dosyć nietypowo, to warto je sobie zapamiętać. Proszę nie patrzeć prosto w słońce. To wciąż aktualna rada. Już za chwilę o wpływie promieni UV na nasz wzrok. Na chronienie oczu przed słońcem może mieć poważne konsekwencje zdrowotne. Jak dobrać odpowiednie okulary przeciwsłoneczne i jakie wywołane słońcem wady wzroku widać nawet na płótnach mistrzów malarstwa? O tym już teraz. Samo zdrowie.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 Taki, zaobserwowano taki zbieg okoliczności, bo nie ma, co prawda, zachowanych badań y, y, pana, pana Wyczółkowskiego, badań malerze, lekarskich, badań medycznych, medycznych to... ale że po okresie, w którym malował, bo on wtedy przebywał na kresach,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 Uszkodzenia naszej rogówki. To jest takie trochę podobne uszkodzenie, jak mówimy o takim uszkodzeniu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 ta, taką, taką szparką tak naprawdę. A to bardzo ciekawe, że, że, że już zanim chyba wymyślono okulary przeciwsłoneczne, były już próby ograniczenia tak, dostępu on do Tak, oni już musieli się oka. jakby w jakiś sposób zabezpieczać i chronić. No, wędrując, polując, żyjąc w warunkach cały, cały ciągłej ekspozycji w tą jakby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 Ja na przykład w dzieciństwie przypominam sobie, że widziałam osoby z czymś takim na, na oku, co teraz już wydaje się znacznie rzadziej. rzadziej. rzadziej. Zdarza się, ale, ale tak nie, nie ma jakichś takich statystyk, ale jakby w mojej praktyce czy moich kolegów na szczęście rzadziej. Ten, ten problem jakby klinicznie jest już mniejszy. Ale zaćma, ale zaćma coraz zaćma częściej, bo jak więcej seniorów. Tak, populacja się starzeje i też trochę inaczej traktujemy teraz operacje zaćmy. Kiedyś to były operacje już przywracające wzrok przy takich dojrzałych zaćmach.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 żeby miało w sobie filtr. Tak, paradoksalnie yy, mogą dobrze działać yy, okulary, które nie są bardzo ciemnymi. Szkła, nie, nie, mają, mają te szkła tylko trochę przyciemnione na przykład, albo mają dodatkowo jeszcze filtry, przy, które mogą yy, sprawiać, że będziemy trochę lepiej, ostrzej widzieć. Yy, różnego rodzaju kolory na przykład, bardziej wyraźnie. Ale przede wszystkim muszą być zaopatrzone yy, w te no, niewidoczne dla nas filtry. No, t, filtry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 będą kolejne spotkania z profesorem Jackiem Szaflikiem. Do usłyszenia. Żegna się z Państwem Małgorzata Telmińska, zapraszając do słuchania audycji Samo Zdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku o godzinie 19.30. Samo Zdrowie.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 Partnerem wydarzenia jest samorząd województwa mazowieckiego. Po reklamie ogłoszenie społeczne. I teraz patrz: najpierw kozujesz, <głos> potem podajesz. Tak? Dokładnie tak. Jej, udało się, widzisz? Pięknie. Teraz jeszcze raz.